a ten z, e, legion z wiele demonów weszło w niego i prosiły go aby im nie nakazywał odejść do otchłani a było tam duże stado świn pasące się na górze i prosiły go aby im pozwolił w nie wejść i pozwolił im, gdy demony wesły w te, wysły z tego człowieka i weszły w świnie zwróciło się całe stado z orwiska do jeziora i utonęło mamy tutaj opisany fragment który mówi o człowieku będącym opętanym przez wiele demonów. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem zwrócić nas wszystkich uwagę na jeden element tej całej opowieści, który może być dla nas wszystkich bardzo zaskakujący. Zobaczmy, że ten człowiek nie mógł być powstrzymany przez żadnych ludzi. Ten człowiek robił co chciał, ponieważ demony nim targały w każdą stronę. A gdy zobaczył i spotkał Jezusa, demony poprosiły go o co? Poprosiły go o to, aby nie odsyłał je do otchłani, aby pozwoliły mu zostać na tej ziemi. I jakże zaskakującym dla nas może być fakt, że Jezus usłuchał ich prośby. Jak to jest możliwe, że Bóg wysłuchuje prośb demonów? Czyżby miał większe baczenie na demony, przez miał większe baczenie na ludzi. Ten przykład pokazuje nam jeden, z jedną, jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg jest Bogiem suwerennym, Bóg jest Bogiem niezależnym i Bóg daje możliwość wypowiedzenia się, złożenia prośby, złożenia swojego błogosławieństwa, dziękczynienia nie tylko ludziom, nie tylko wierzącym, ale również nawet demony mogą stawać przed Jego obliczem i składać swoje prośby kiedy popatrzymy na drugi fragment Ewangelii w którym spotykamy się z trochę inną sytuacją chciałem do niego przejść w tej chwili abyśmy mogli wspólnie wyciągnąć wnioski jest on zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 20, w rozdziale 22 31 wersecie kiedy Jezus z uczniami jest już po wieczerzy, kiedy Jezus już przygotowuje się do tego, że idzie na śmierć, już skawał, kto ma go wydać. I w 31 wersecie właśnie tego 22 rozdziału mówi takie słowa Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja was prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się Kiedyś nawrócił utwierdej braci swoich. Bardzo podobna sytuacja, tylko tutaj Jezus staje razem z szatanem, z prośbą przed Bogiem. Jak to jest możliwe, że Bóg wysłuchał i jednego, i drugiego. Bardzo dziwne są te słowa i myślę, że powinny być dla nas. Również wielką, wielką lekcją, która pokazuje nam, że nasze prośby i nasze słowa dla Boga przecież też nie mogą być obojętne. Jeżeli Bóg przychyla się do takich słów, gdzie zły przychodzi do Niego i uzyskuje swoją to, o co prosi, przychodzi ze swoim pragnieniem, to również i my musimy mieć to na uwadze, że kiedy my stajemy przed Bogiem, kiedy my składamy swoje prośby, to przecież nasze prośby nie będą dla Niego obojętne. Przecież Jezus wielokrotnie mówił o tym, że właśnie mamy się modlić, pokazując im przez to, że On też się modlił. Wiele razy przecież spotykamy na kartach Nowego Testamentu, że Jezus jest na modlitwie, wraca z modlitwy, prosi Boga o takie rzeczy, które są potrzebne, aby umacniać Jego uczniów, a prosi za ludem, prosi o wykonanie tego czy tamtego. I również w naszych sercach Musi być to pragnienie, aby składać Mu swoje prośby Składać Mu dziękczynienie Te fragmenty wybrałem właśnie po to Aby nas zachęcić Do wspólnej modlitwy Aby nas zachęcić do tego, aby ta modlitwa Była dla nas czymś Pocieszającym, czymś pokrzepiającym Że możemy przedkładać nasze prośby I przecież Jezus mówi w swoich słowach, że przecież skoro I ptaki niebieskie są karmione przez Ojca I trawa, która jest w jest odżywiana przez Niego to dlaczego my jako Jego dzieci wybrane mamy nie uzyskać to o co prosimy znamy te wszystkie wersety które mówią o tym że możemy źle prosić lub prosimy niewłaściwej sprawy natomiast nie możemy nigdy przechodzić przed Czaną Boży i uważać że Bóg nas nie wysłucha nie możemy przyjmować takiej postawy że nasza modlitwa idzie w próżnie i jest nieodebrana Bóg pragnie naszych modlitw, Bóg pragnie, abyśmy składali swoje prośby na Niego, abyśmy przez Jezusa Chrystusa docierali do tronu Bożego. Kiedy rodzice czy też dorośli są proszeni przez o różne dzieci o różne rzeczy, czy to znaczy, że rodzic musi wszystko dać temu dziecku, o co prosi? Rodzic ma swoje doświadczenie, czy starszy, brat, siostra, wujek, ciocia, babcia, dziady. I ona nie da wszystkiego takiemu dziecku, bo wierzy, że może to mu zaszkodzić że to może mu doprowadzić do jakiejś tragedii może doprowadzić do jakichś różnych rzeczy i tak samo dzieci, które przychodzą do ojca nie mogą oczekiwać czy do matki, czy do wujka czy do kogokolwiek dostarczego że wszystko dostaną bo może nie jest to właściwe dla niego nie jest to dobre i tak samo działa nasz ojciec niebieski on nie da nam wszystkiego co my chcemy on nie jest naszym dobrym wujkiem który będzie spełniał wszystkie nasze kaprysy ale z drugiej strony On bardzo chce i pragnie, abyśmy to wszystko Jemu przedkładali abyśmy wszystko Jemu mówili co jest w naszym sercu, co jest naszą polączką, co jest naszym problemem za co Mu możemy dziękować dlatego zarówno i dzieci i dorośli mają ten przywilej aby stawać przed Nim tak jak nas nauczał chociażby w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza mam w tej swojej prywatnej komorze prosząc Go o to, co jest nam na sercu ale również kiedy jesteśmy wspólnie kiedy możemy wspólnie uzgodnić jakieś modlitwy kiedy możemy wspólnie przedstawić nasze prośby bo często jest tak, że możemy nie wiedzieć kto ma z czym problem natomiast nasza wspólna modlitwa może przynieść większy efekt przed Bożym Tronem bo Bóg, Bóg pragnie tego, abyśmy nasze wszystkie rzeczy przed Nim przedkładali dlatego zarówno i dzieci i dorośli są wezwani, m.in. właśnie do tego, aby się modlić co so, za chwilę będziemy wspólnie tutaj mogli czynić i przed Jego tronem wyznawać nasze prośby, nasze dziękczynienia. I dlatego chciałem nas wszystkich zachęcić, abyśmy z otwartym, czystym sercem mogli przed Nim właśnie tutaj za chwilę stanąć, modlić się. I jako słowa zachęty chciałem użyć fragmentu z listu do Filipian, gdzie Paweł pisze takie słowa. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem Powierzajcie prośby wasze Bogu. Amen. Kochany nasz ojcze, jesteś dobry. Jesteś łaskawy, jesteś miłosierny we wszystkich stworzeń. Dziękujemy, że jako Twoje dzieci mamy taki szczególny przywilej przychodzenia na Ciebie, Mogi, daleko lepsze, daleko lepsze miejsce przed Twoim tronem niż złe duchy. Daleko lepsze miejsce niż kiedy byliśmy w naszych grzechach i upadkach. Kiedy prosiliśmy Ciebie w desperacji, kiedy prosiliśmy, chcą zaspokoić nasze zachcianki. Dziękujemy, że dzisiaj jako Twoje dzieci możemy z ufną odwagą przystępować do Twojego tronu i doświadczyć pomocy w stosownej Boże. Dziękujemy, że nas kochasz. Dziękujemy, że udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I patrząc na nasze życie, możemy wyznawać żeś dobrym Bogiem, że prawdziwie troszczysz się o nas i udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy. W swojej wielkiej mądrości i dobroci, w swoim słusznym czasie. Dzięki Ci za to, Panie. Pomóż nam widzieć ten ogrom błogosławieństw, jaki na nas spływa. Pomóż nam dostrzegać, Panie, tą obfitość łask, z jakich możemy korzystać. Aby nasze serca były pełne dzięki Abyśmy modląc się, modlili się z wiarą, że zatroszczysz się o nas. Że nas nie zostawisz, nie opuścisz, że faktycznie dasz to, czego potrzebujemy w stosownym czasie. A jeśli, Panie, błądzimy, jeśli mówimy się nie o te rzecz, które nie prosić, daj nam też łaskę, by przyjąć to, Panie, z ufnością, kiedy nie oglądamy odpowiedzi, jakiej spodziewaliśmy się. Pomóż nam ufać Twojej mądrości, Twojej dobroci i Twojej miłości. Zawsze we wszystkim dziękować Ci i chwalić cię. Dzisiaj też, Panie, pomóż nam Ucz, uczcić Ciebie, Panie, czy to w tych pieśniach, czy w naszych modlitwach, rozmyślaniach naszych serc. Pomóż, pomóż, pomóż, pomóż, pomóż,